Molium. Myśli inspirowane literaturą. Rozdział 38. Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium, audycji przede wszystkim pamiętnikarskiej, która wykorzystuje literaturę jako pretekst czy jako inspirację do różnorakich myśli. Przemyśleń, przemyśliwań, refleksji, spontanicznych dygresji. Jest to audycja dosyć swobodna, w której znajdziesz tak wrażenia z różnorakich lektur, tak ciekawostki na temat ich autorów, jak i przede wszystkim właśnie wspomniane myśli, myśli, jeszcze raz myśli. Wszystko to z mojej subiektywnej perspektywy. Hm. Wielokrotnie zastanawiałem się, tak naprawdę, co jest ważniejsze. Książki, hm. czy to licza pasja, czy myśli, do których one prowadzą. Hm. Być może w molium znajdziesz odpowiedź na to pytanie. Mi w każdym razie nagrywanie tej audycji sprawia dużo przyjemności i daje wiele satysfakcji. Stąd też miło mi powrócić do nowego rozdziału dzisiaj, do nowej lektury tak naprawdę. Jest to też poniekąd niespodzianka, dlatego że jeszcze wczoraj nie przypuszczałem, że zyskam materiał do nagrywania, kolejną zakończoną książkę. Wczoraj bowiem jeszcze byłem w trakcie jej lektury i... Wiesz, z drugiej strony od pewnego czasu odczuwałem znów wyraźniejszą scenę do nagrywania. W związku z czym hmm, bardzo, bardzo hmm, chciałem jakiegoś pretekstu, czegoś, co by mnie porwało, hmm, do tego, żebym się za to zabrał. I myślałem o książce, w której w trakcie byłem aktualnie wówczas. Ona była dosyć dobrą inspiracją do nagrywania, ale, ale byłem w trakcie, więc to by to by było pewne odstępstwo od reguły. Jakkolwiek tych reguł się jakoś ściśle nie trzymam w molium. Jest jak najbardziej w porządku nagrywanie również odcinków na temat książek, w których w trakcie jestem jeszcze, a niektórych które już skończyłem. To jednak starałem się generalnie trzymać tej wytycznej, żeby nagrywać jak się zakończy. Niemniej jednak czułem, że to było porywająca ta lektura, w fakcie, której byłem aktualnie wówczas. Stąd też dosyć, dosyć, dosyć już byłem gotowy, żeby nagrać takie first impressions, pierwsze wrażenia z lektury tej właśnie powieści. Byłem na to gotowy. Byłem już niemalże zdecydowany, żeby to zrobić faktycznie. Tak mnie ta książka zaciekawiła, czy zafrapowała niemal, że No ale to był już dosyć późny wieczór. Akurat wtedy nie zdecydowałem się jeszcze nagrywać, więc położyłem się i włączyłem sobie kolejne rozdziały tejże powieści, o której dzisiaj tobie już za kilka chwil opowiem. Do słuchania. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że. Hmm, książka się skończyła. <śmiech> Och, to było bardzo smutne. To było bardzo smutne uświadomienie sobie, że. Hmm, wow, właściwie to już koniec. <śmiech> I to wcale nie po długim czasie. Dlatego, że akurat ta książeczka faktycznie jest dosyć, dosyć poniżej progu mojego minimum, jeżeli chodzi o objętość książek, moje minimum, żeby książka była dla mnie treściwa wynosi 300 stron. Ta książka była mocna poniżej tych 300 stron, trochę powyżej 200, więc nie było taką niespodzianką, czy mogłoby nie być taką niespodzianką, że tak szybko się skończyła, jednakże prawdopodobnie gdzieś tam wyleciały mi do pamięci ta informacja, więc Udało się mnie zaskoczyć, udało się mnie zaskoczyć, ale tak naprawdę to nie sam czas, jak szybko książka się skończyła, nie to było powodem głównym tego zaskoczenia, tylko co innego do czego jeszcze dojdę. Hmm. Być może w tym miejscu podałoby powiedzieć o jakiej powieści opowiadam. Hmm. Mówię o powieści. Artura, Artura Clarka. Hmm. Arthur C. Clark. Znany z zupełnie innych tytułów, co ciekawe. Ja bardzo lubię tak zupełnie z innej strony zapoznawać się z twórczością danego pisarza. Że jeżeli chodzi o Artura Clarka, to jego przede wszystkim znamy z odselii kosmicznej. I to nie jest pojedynczego tytułu, co z całej serii, o czym już wspominałem w Molium, że to też jest swego rodzaju duże zaskoczenie dla mnie, gdyż ja przez długi okres czasu miałem w swojej świadomości zapisany fakt, że istnieje owszem coś takiego jak Odyseja kosmiczna. Miałem zapisane, że to mi się kojarzy z filmem, który mnie dosyć nudził. Kiedyś tam bardzo, bardzo razy temu w ciężkich czasach, kiedy oglądałem, to mnie znudził. Być może byłem zbyt młody, żeby jakoś to lepiej zdekodować wynieść więcej z tego obrazu? Nie wiem, do dziś nie odważam się sięgnąć po film po raz kolejny. Niemniej jednak w świadomości miałem zapisany fakt, pochopny wniosek, że to jest pojedynczy jednym wizytu. Jakież było moje zaskoczenie, bardzo miłe, kiedy dowiedziałem się, że tak naprawdę mamy do czynienia z serią całą. Nie tylko sequel wręcz, co kilka, kilka tomów, tomików hmm, Odysei Kosmicznej 3 albo i 4 nawet, bo hmm, ile dobrze pamiętam. Hmm, to było miłe. A dlaczego to było miłe? Hmm, dlatego, że tak dla przypomnienia, hmm, jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś Molium, poprzednich rozdziałów, to powiem Tobie, iż ja uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam cykle, uwielbiam jak książka się ciągnie dalej do przodu, kiedy tak naprawdę możemy poprzebywać w niej jako czytelnicy, czy jako morze książkowe dłużej, dłużej, dłużej, znacznie, sensownie, sensownie, dłużej. Wiesz, jakie to jest uczucie, jeżeli czytanie książek jest swoją pasją, kiedy powieść dana Ci się bardzo podoba, też się z bohaterami, czy, czy jakoś pada przypada Ci do gustu. Całe to środowisko, świat przedstawiony w powieści i nagle się kończy. To nawet nie musi być krótka książka. Ona może mieć nawet 400-500 stron, ale jeżeli wiesz, jeżeli ona bardzo przypada tobie do gustu, to koniec może nie być zbyt komfortowy dla ciebie, że książka się już skończyła. I niejednokrotnie z czymś takim miałem do czynienia. Jest takie specyficzne uczucie, że hmm, trochę smutne, trochę inne nostalgiczne. Różnie to może być. Takie uczucie pustki pewne może po sobie pozostawić, jeżeli książka się skończy. Hmm. A tobie ona bardzo przypadała do gustu, więc jeżeli hmm, teraz obcujesz z książką, która ma dalsze części, nie tylko sequel, nie tylko nawet trylogia może, tylko jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. A jeżeli w dodatku poszczególne tomy są opasłe, opasłe treści, za, hmm, no to w ogóle nie Boraj, ekspazo. <gry> wiesz, myślę o serii Dune, myślę o serii Um, hmm, jak on się nazywa? Isaac Asimos, tak. No, to takie hmm, serie pierwsze, które przychodzą mi na myśl. To przecież boskie, ekstatyczne, ek, pod kątem opasłości, i wiesz, jak bardzo się ciągną do przodu i ciągną do przodu. Oczywiście nie trzeba w tym gustować, to wszystko jest kwestia gustu. Kto gustuje, w jakich, w jakich gatunkach? Tutaj hmm, te dwie serie, które przytoczyłem, to są serie z gatunku science fiction. Dzisiejszy tytuł Artura. Clarka to również science fiction, jak można się to myślać, że no kosmiczna science fiction, inna powieść Clarka, prawdopodobnie również science fiction, choć to nie musiało być oczywiste. Wcale nie musiało to być oczywiste, ale w tym przypadku trzyma się tego gatunku dalej. Więc wracając do Artura już hmm, z tamtej dygresji dotyczącej opasłości hmm, cykli Tomów Artur znany z Odyssey kosmicznej której nie oglądałem i nie czytałem. Podszedłem do jego twórczości z zupełnie innej strony, gdyż dowiedziałem się, miałem tą przyjemność, miłą zbieżność różnych okoliczności, dowiedzieć się, że napisał więcej w swoim życiu, również inny cykl. Cykl, za który otrzymał spory nagród, właściwie. Pierwszy otwierający tom otrzymał szczególnie sporo nagród. Polska Wikipedia nawet bodajże to ujmuje w ten sposób, że dostał ówczesne wszystkie właściwie najbardziej liczące się nagrody w branży. Pierwszy tom z tej serii. Inna seria, obok, spełni obok Odysseji Kosmicznej, seria o ramie, Tak jak ta margaryna. Tyle, że tutaj jest wolnie z innego. Rama, rama. Pierwszy tom pod tytułem Spotkanie z Ramą. To właśnie ten taki tomik. <śmiech> Nieśmiały. Te ledwie 200, no, nie, nie ledwie, no nieco powyżej 200 stron Spotkania z Ramą. Tomik otwierający cały cykl o Ramie, który nie pamiętam ile sobie już dokładnie części, ale na pewno kilka. I o ile dobrze pamiętam, właściwie jestem Prawie pewien, a właściwie chyba mogę być pewien, że późniejsze części Artur pisał we współpracy jeszcze z kimś. Jak to dokładnie wygląda teraz, dokładnie nie przypomnę sobie. Niemniej jednak dziś skupimy się na pierwszym pierwszym tomiku. Moje takie wrażenia bardzo na świeżo, dlatego że właśnie wczoraj zakończyłem jego lekturę. Pierwszy tomik, który został tak bardzo ponagradzany i być może nawet ten pisarz jest bardziej znany właśnie z tego cyklu niż z Odyfiei Kosmicznej, choć wydawałoby się to dosyć zaskakujące. Ale być może właśnie to zaramiański cykl jest ów autor, ów pisarz bardziej uznawany. Kto wie? To jest dosyć prawdopodobne, tak sądzę. W każdym razie, Moje pierwsze wrażenie. Tak bardzo swobodnie i luźno hmm, w losowej dowolnej kolejności. Przede wszystkim, przede wszystkim zacznijmy od tego, że rama hmm, w moim odczuciu zdała mi się takim poważniejszym science fiction. Generalnie to mi się tak skojarzyło jakby przyrównać science fiction w wydaniu Artura Clarka, w wydaniu Ramiański, do science fiction powiedzmy we wspomnianym cyklu wielkim i a atopei od junie rozpoczętej przez Franka Herberta w formie sześcioksięgu i kontynuowanej przez jego syna za współpracę z Kevinem J. Andersonem. Jeżeli tak przyrównać wydanie science fiction ramiańskie z wydaniem science fiction juńskim, tak to ujmijmy dla przykładu, to kojarzy mi się to z takim, mógłbym to tak przenośnie, przenośni, przyrównać do gier komputerowych, w których się jeździ, w których się ściga. Jakichś takich wyścigówek. Być może z jest w tobie taki tytuł, taka seria gier Need for Speed. Um, gry tego rodzaju są. Są różne gry wyścigowe. Generalnie jednak można by podzielić je na dwa rodzaje. Na takie bardziej rozrywkowe, niektórzy nazywają arkatowe gry, gdzie tak naprawdę hmm, jest uproszczony pewien model sterowania, to nie odzwierciedla prawdziwego sterowania samochodem. Jest to bardziej takie uproszczone, niewiele ma wspólnego tak naprawdę z prawdziwą jazdą, samochodem, jak zdajesz prawo jazdy i później jeździsz sobie po ulicach czy po czymkolwiek, po jakichś bezdrożach. To jest bardziej uproszczenie, które jest osadzone w jakimś fikcyjnym modelu pewnej fizyki. To jak się steruje takim pojazdem, w takiej grze, zupełnie na bajka. Dosyć prosto się steruje, dosyć łatwo. Jest tam owszem jakaś fizyka, ale ta fizyka jest generalnie, tak jak wspomniałem, dosyć uproszczona, na swój sposób sztuczna. Um, mogłaby wzbudzać konsternację w kimś już dobrze, mocno zaprawionym wierzeniu prawdziwym samochodem. Kto chciałby sobie pojeździć takim samochodzikiem na przykład z Nick for I Gdyż te gry nie są po to, żeby odzwierciedlać realizm jazdy samochodem, tylko są bardziej po to, żeby bawić. Więc generalnie cała ta kwestia sterowania, ona powinna być z zamierzenia dosyć prosta, przystępna, żeby to załapać w miarę szybko i żeby móc się po prostu dobrze bawić. Więc mamy te gry rozrywkowe, rozrywkowy ten taki hmm, dział wyścigówek, ale obok nich co ciekawe, istnieje odłam wyścigówek realistycznych, takich, moglibyśmy rzec, symulatorów, czyli gier komputerowych, które odwrotnie, starają się odzwierciedlać realizm jazdy prawdziwym, autentycznym pojazdem. Hmm. Bardzo interesująca i co ciekawe, do takich gier... Hmm, może się okazać, że klawiatura do sterowania nie wystarcza, że o wiele łatwiej, przystępniej byłoby kierować w takiej grze za pomocą specjalnej kierownicy. Można sobie dokupić do komputera taką... Hmm, czy do konsoli, taką kierownicę z jakimiś tam przyciskami, czy nawet z pedałami, no wszystko wręcz do tego stopnia może być odzwierciedlone ten realizm, że możemy mieć taki kokpit wręcz przy komputerze, czy przed ekranem, do sterowania, żadnego joysticka, żadnej klawiatury, tylko właśnie prawdziwą taką kierownicę, do którą możemy dosłownie realnie chwycić, hm, jakieś pedały, które, które możemy dosłownie realnie ponaciskać, no genialne, podoba mi się ten pomysł i Generalnie w takiej grze sterowanie tym samochodem jest już nastawione właśnie na wspomniane odzwierciedlenie realizmu i autentyzmu, czyli, czyli można się łatwo domyślić, że będzie znacznie bardziej złożony, a model fizyki będzie znacznie bardziej autentyczny, znacznie bardziej skomplikowany. Żeby nauczyć się jeździć takim samochodem, w ogóle nawet jakieś proste operacje nim robić, to będzie wymagało Znacznie, znacznie większej wprawy hmm. osłonienia się z pojazdem, z jego zachowaniem, ze wspomnianą tą fizyką w tej grze, z tym wszystkim. To jest rodzaj gier, które mogą okazać się nudzące, czy nudne wręcz dla kogoś, kto po prostu chciałby się pobawić, kto by chciał się pościgać bez jakiejś specjalnej filozofii. Natomiast będzie to rodzaj gier dobry dla kogoś, kto lubi ten autentyzm, kto po prostu w tym gustuje. I tak jak już wspomniałem, ta gra jest wtedy bliższa tak naprawdę symulatorowi hmm, niż takiej arkadowej rozrywce po prostu. Wiesz, nie rozpatruję tego w kategorii, co jest lepsza. To są po prostu dwa zupełnie inne rodzaje hmm, gier komputerowych. I podobnie jest z tym science fiction, z tą fantastyką naukową, powieściową w wydaniu diuńskim, a z drugiej strony w wydaniu klarkowym, a dokładniej ramowym, ramiańskim. Bo właściwie tylko i aż mówię dzisiaj o Ramie, o pierwszym tomiku spotkanie z Ramą, rendezvous with Rama. Hmm, więc hmm, podobna jest różnica, gdzie moglibyśmy cykl o diunie czy, który reprezentuje pewien rodzaj science fiction, przyrównać do tego arkadowego hmm, ścigania się, rozrywkowego. A cykl o ramię moglibyśmy przyrównać do tego ścigania się bardziej symulatorowego, odzwierciedlającego pewien realizm i autentyzm. Jak to się ma w science fiction, jak to się hmm, przedstawia, manifestuje w tych powieściach? W takim rozrywkowym science fiction w cudzysłowie arkadowym, to generalnie hmm, można... Generalnie dużo się tam dzieje. Generalnie faktycznie dużo rozrywki może to dostarczać. Um, mnóstwo suspensów moglibyśmy rzec, czyli takiego trzymania czytelnika w napięciu, a z drugiej strony zaskakiwania go coraz nowymi, to zwrotami akcji. Wiele się dzieje... Hmm, Wiele rzeczy niestety może się okazać przewidywalnymi pomimo tych takich zwrotów akcji. Tych zwrotów może być hmm, paradoksalnie tak dużo, że one same w sobie mogą się stać przewidywalne, czyli można wręcz przewidzieć, że jak coś się wydaje, że potoczy się w dany sposób, to z pewnością tak nie będzie. <śmiech> Czyli taka sztuka dla sztuki, z czym nierzadko miałem styczność, czytając Dune, właśnie nierzadko tam odnosiłem takie wrażenie, że autorzy specjalnie łamią, specjalnie łamią ten ciąg przyczynało skutkowy zaskakując czytelnika, że coś się dzieje zupełnie inaczej, niż by się wydawało. Jakby odnosiłem niejednokrotnie wrażenie tej sztuczności, że że tam celowo czytelnik jest e, wprowadzany w taką jakby ślepą uliczkę, ślepy zaułek, aby nagle zostać teleportowany zupełnie w innym miejscu, nagle w ogóle czuć się oszołomiony i tak dalej. Czytając dowolny tom diuny, można czegoś takiego doznać kilkukrotnie, więc więc e, można nabrać takiego wrażenia sztuczności, że podobnie zresztą obserwując pewne jakby to rzecz pewne przerysowane koncepcje. Takie dosyć jaskrawe, kontrastowe. Jakąś kontrastową przemoc. Coś, coś w tym rodzaju w deal. Nie? Również odnosiłem niejednokrotnie wrażenie, że to jest bardziej na pokaz. Że to jest bardziej komercyjne. Bardziej właśnie, żeby jakoś chwytać czytelnika. Mnie ciągle zdumiewa tak na marginesie, że, że takie rzeczy są popularne, ale wygląda na to, że jak najbardziej są. Stąd tyle tych horrorów i w ogóle hmm, jaskrawość gdzieś tam przyciąga niemało ludzi, jak my. W każdym razie, hmm, kwestia gustu zapewne, hmm, w każdym razie co jest istotne w tym arkadowym, rozrywkowym science fiction dla mnie, jakie spostrzeżenie dotyczące tego rodzaju science fiction jest dla mnie najbardziej istotne, to pewne uproszczenie i sztuczność. Obecność w tym science fiction pewnego uproszczenia i sztuczności. Czyli nie mamy tam jakoś specjalnie wiele szczegółów, nie mamy tam specjalnie wiernych postaci realistycznych czy opisów. Nawet, co jeżeli jest niby złożony wszechświat w Dunia, no niby mamy do czynienia z dosyć złożonym, wręcz takim monumentalnym wszechświatem, tak zwanym uniwersum. Nawet pomimo tego można odnieść wrażenie, że te postacie gdzieś tam tak naprawdę nawet żeby się przewijały przez niejeden tom, one mogą być dosyć uproszczone tak naprawdę. Mogą zostać przedstawione tylko w takim stopniu, jaki będzie niezbędny do tego, żeby mniej więcej ogarnąć, kto kim jest i że tam ma coś chwytliwego w sobie. Ale tak naprawdę na tym się kończy. Ma się duże uczucie niedosytu, jeżeli się gustuje w, w takim sensownym, bardzo dogłębnym wnikaniu w czyjąś psychikę, w czyjąś osobowość, w czyjś charakter, to czytając takie rozrywkowe science fiction można mieć duże uczucie niedosytu właśnie w związku z tym, że tam wielokrotnie, czy zwykle wręcz mamy do czynienia z takimi uproszczeniami, czy to mówimy o, o tym, w jakim stopniu są przedstawione postacie różnych bohaterów, odwzorowane ich osobowości, charaktery czy to w jakim stopniu są opisywane jakieś tam krajobrazy, scenerie to wszystko opisy, detale to się wydaje tak naprawdę dalszoplanowe w takim rozrywkowym science fiction i pełni rolę wydaje się pełnić rolę takiego bardziej pretekstu takiej bardziej sceny, tła dla tego co ma być na pierwszym planie czyli dla akcji, dla akcji. Jeszcze inaczej, prościej, znacznie mógłbym oddać tą różnicę pomiędzy rozrywkowym science fiction, a tym bardziej takim autentycznym um, science fiction. Mógłbym oddać tą różnicę mówiąc, że w tym rozrywkowym mamy do czynienia z akcją, natomiast w tym um, bardziej autentycznym do czynienia mamy z fabułą. Z fabułą. <grym> czyli. Niekoniecznie jest akcją. Nie masz takiego wrażenia wówczas, że cała reszta jest na dalszym planie tylko po to, żeby, żeby w ogóle mieć w czym osadzić akcję, żeby mieć jakiś pretekst. Nie masz takiego wrażenia. Wiesz, generalnie można by rzec, że te rozrywkowe science fiction skakuje coś takiego, że można by właściwie akcję usunąć, wymienić na zupełnie inną, bardzo łatwo zmienić nomenklaturę i będzie to samo praktycznie. Poprzebierać po prostu aktorów i nadal będzie dobra powieść. Można by przebrać aktorów z rzbiony w jakichś średniowiecznych rycerzy, zmienić konwencję na zewnictwo. Już. i już. I pewnie by to wystarczyło, żeby zrobić jakieś znowu niby spektakularne powieści osadzone w realiach średniowiecznych. Jak najbardziej. Tedy może nawet fantasy jakiś z tego by wyszło. Czemu nie? Natomiast jeżeli chodzi o to takie bardziej realistyczne science fiction, tam niekoniecznie akcja nie ma takiego wrażenia właśnie, że cała reszta jest pretekstem. Wręcz przeciwnie. Możemy mieć do czynienia z takim dosyć interesującym wrażeniem, że że na pierwszym planie mamy właśnie ten, to całe środowisko, ten cały świat przedstawiony. On może być na pierwszym planie poprzez sam fakt, jak bardzo detalicznie, realistycznie, autentycznie, drobiazgowo został przedstawiony, został stworzony. To jest ciekawe. Co, co ciekawe, jeżeli chodzi o Diony, to czasem nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w oryginalnym sześcioksięgu Franka Herberta było obecne to takie odczucie, że ten świat przedstawiony był na tyle ciekawie, interesująco skomponowany, że jednak nie wydawał się czystym pretekstem tylko. Nie wiem, nie jestem pewien jednakowo, czy to jest kwestia tego, że ten sześcioksiąg napisał Frank Herbert, czy to jest kwestia tego, że po prostu tak wiele tomów i już mam za sobą, bo znacznie więcej przeczytałem niż te sześć Franka. Więc więc nie jestem już pewien. Bo być może przecież tak, że mi się po prostu już przejadła i nie czuję już tak bardzo jej dobrze smaku jak na samym początku. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten drugi rodzaj science fiction, taki bardziej autentyczny, że głęby, um, niektórzy nazywają to science fiction twardym, twardym, twarda fantastyka. Um, ja preferuję bardziej określenie autentyczne, bardziej takie science fiction, czasem przychodzi mi na myśl, żeby okazać takim bardziej poważnym, ale to jest takie wiesz zbyt, zbyt kojarzy się z oceną a nie jest moją intencją ocenianie, że, że rozrywkowe science fiction jest mniej poważne chociaż ktoś inny by powiedział, no i co w tym złego żeby to przyznać, że to jest mniej poważne tak jak Nidford Pit jest mniej poważny niż jakieś symulatory okej, okay, ale to jednak może być dla bardziej wrażliwych czytelników Hmm, takie hmm, może nawet smutne. Hmm, wiesz, to może się niedobrze kojarzyć, że ktoś może Ci powiedzieć, że czytasz niepoważną literaturę. Hmm, hmm. No i od razu może się to kojarzyć z jakąś oceną, z jakąś krytyką. Hmm. Nie chcemy tego, nie chcemy czegoś takiego um, ja, jak już mówiłem, nie uważam, że jedno jest lepsze od drugiego. Dla mnie to są, bo nie różne rzeczy i to się ciekawe, ja gustuję obu. Ja równie lubię czytać Dune co bardzo, bardzo odnajduje się w takim science fiction, jak spotkanie z lano. Więc można by rzec, że zupełnie inne wizerunki fantastyki naukowej równym, w podobnym stopniu przynajmniej przypadają mi do gustu, więc... W porządku. W każdym razie wracając do, do tego science fiction w wydaniu ramiańskim, to rzekłbym, że jest to właśnie taki przykład takiego bardziej autentycznego, realistycznego science fiction. Tak bym określił ten odłam, ten pomysł na fantastykę naukową jako bardziej realistyczny, bardziej autentyczny. Bowiem, co ciekawe, w takim science fiction co zwraca uwagę w sporej mierze, co moją uwagę zwróciło w sporej mierze, to właśnie ten autentyzm i realizm. To, że od samego początku nie miałem wrażenia, że autor stara się um, mnie jakby chwycić, chwycić i żebym pędził razem z nim gdzieś tam, właśnie nie miałem wrażenia tego suspensu. Autor mnie nie trzymał w takim napięciu, nie zaskakiwał mnie niemalże naturycznie zwrotami akcji. Um, nie zwodził mnie. <śmiech> um, nie miałem tego uczucia, że to jest sztuka dla sztuki. Um, co tam jeszcze? Nie miałem odczucia tych uproszczeń w wszechobecnych dotyczących czy to osobowości, czy, czy świata przedstawionego, przede wszystkim tego świata przedstawionego, czy w ogóle fabuły aż do największego zaskoczenia ramy, którym jest sam koniec. I wiesz, myślę, że trochę zaspoileruję, tak, więc w tym momencie, w tym momencie ostrzegę, że będą spoilery, ale póki co postaram się, wiesz, może mi się to uda, postaram się spoiler zachować gdzieś na koniec tej audycji, o, żebym do tej pory nie spoilerował, więc jeszcze nic nie zaspoilerowałem, więc jeszcze można bezpiecznie tego słuchać. Jeżeli nie chcesz sobie psuć niespodzianki, to jeszcze możesz słuchać, ja postaram się uprzedzić, kiedy spoileruję. O, tak zrobimy. Więc jeżeli chodzi o czytanie rany, co, co przyjemnie zwróciło moją uwagę, czyli innymi słowy, co było dla mnie przyjemne, miłe, podobało mi się, to to, że jakby to ująć, miałem takie wrażenie, czy inaczej, fabuła, która rozwijała się, odkrywała przede mną od samego rozpoczęcia lektury, bardzo szybko zdając sobie sprawę z tego, że ona jest nieszczampowa innymi słowy, że ona jest jakaś, że to nie jest właśnie taka tabuła, którą można przebrać bardzo łatwo w jakiekolwiek inne ciuszki w cudzysłowie i w powieści science fiction zrobić na przykład powieść średniowieczną, czy jakąkolwiek inną. Um, nie jest to uniwersalne, jest to jakieś, jest to oryginalne, jest to um, nowatorskie wręcz, inne chciałoby się rzec. Dosyć, dosyć obce. Dosyć obce. Ja pamiętam, że to sławne ślepowidzenie Petera Watson, inną powieść science fiction, między innymi w kontekście tej powieści zwracano uwagę na to, że, że tam mamy do czynienia z taką prawdziwą obcością. No, wiesz, ślepowidzenie Petera nie zrobiło na mnie tak silnego wrażenia, Wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, hmm. jeżeli chodzi o mój gust, o moją indywidualną, subiektywną percepcję science fiction, to ja odczuwałem jednak, że Peter robi sztukę dla sztuki na swój sposób. Jego, jego charakterystyczne podejście do fantastyki naukowej w tamtej powieści wydało mi się po prostu um, robieniem takiego efektu wow, dla efektu wow taką właśnie wspomnianą sztuką dla sztuki, robieniem wrażenia na siłę. Co um, się uwidocz, uwidoczniało w notorycznych, takich wysublimowanych opisach, detalicznych, takich jakby na pokaz. Tam, to jest bardzo dla mnie ciekawe, że ja bardzo często, czytając tą powieść, to właściwie słuchając, bo w formie audiobooka się z nią zapoznawałem, bardzo często miałem takie wrażenie, że autor się popisuje ciekawe, ale jeżeli chodzi o moją subiektywną percepcję, bardzo często miałem takie wrażenie. W każdym razie wracając o to, co, o co mi chodzi rdzennie, to tak mi się skojarzyło, że mówiąc o ślepowidzeniu Petera Wodsa w oryginale um, Blindfight, to, to praktycznie um, nierzadko wspominano, że model obcej cywilizacji czy, czy obcych bytów, obcych istot przedstawionych w tej powieści jest tak bardzo obcy, tak bardzo osobliwy, że właśnie obcy prawdziwie, właśnie tak naprawdę, nie tak stereotypowo, komercyjnie, tylko tam mamy do czynienia bardziej z nowym wymiarem obcego, czy z nowym wymiarem obcych. Możemy naprawdę poznać, co to znaczy obce w praktyce, a nie obce w cudzysłowie, hmm. czyli takie już utarte, przetarte, stereotypowe obcy, który żabno nie przestał być obcym generalnie. Jakiś taki model, koncept obcych, często widoczny, zwykle, gdzieś tam w różnych czy to filmach, czy to książkach, to nie jeden czytelnik zwraca uwagę na to, że czytając ślepo widzenie ten model obcych był bardziej osobliwy, bardziej znacznie, znacznie wystarczająco bardziej oryginalny, żeby zwrócić uwagę swoją osobliwością, że jest inny, może być taki bardziej obcy, prawdziwy. To mi się tak kojarzy, jak myślę o Ramie, że jak rozwijała się przede mną fabuła Ramy, to dla mnie to wszystko było faktycznie takie bardziej realistycznie, autentycznie obce. I to właśnie między innymi poczytuje za cechę takiego bardziej realistycznego, autentycznego science fiction, że, że rzeczy są bardziej... czy inaczej, inaczej bym to ujął. Autor przyłożył więcej uwagi do stworzenia świata przedstawionego i konwencji niż tylko do tego, co się dzieje, do akcji. Tak jakby autorowi zależało na świecie przedstawionym równie bardzo, a może nawet bardziej niż na, na tym, co się dzieje. Hmm. To jest bardzo ciekawe. I to jest na tyle interesujące, to było aż tak interesujące, że, czy, czy wręcz takie frapujące, rzekłbym, że ja niejednokrotnie podczas lektury spotkania z Ramą zastanawiałem się nad tym, czy autor wie, czy on sam w ogóle wie, o co chodzi z tym, co opisuje. Bo... Um, żeby tak mniej więcej zarysować fabułę, o co chodzi w spotkaniu ZAMU, o czym to jest, to tak w największym uproszczeniu mówiąc, chodzi o to, że do Układu Słonecznego przybywa, czy pojawia się w Układzie Słonecznym tajemniczy obiekt obcego, nieznanego pochodzenia. Początkowo nie wiadomo właściwie, czy to jest obiekt naturalny, czy to jest obiekt sztuczny. W którymś momencie hmm, ludzie odkrywają, że hmm, to jednak jest bardziej sztuczne, i jest tam jest to takie jajko z niespodzianką ja postaram się za dużo nie zdradzać nie spojrzać jeszcze, bynajmniej jeszcze więc okazuje się to takie tak, takim jajkiem z niespodzianką ta, ten obiekt to jest zresztą tytułowa rama tak zostaje przezwany ten obiekt, nazwany określony takim, taką nazwą kodową rama i ta rama wchodzi do Układu Słonecznego sobie przez ten układ leci. Generalnie my, jako czytelnicy, towarzyszymy grupie zwiadowczej grupie badawczej w zapoznawaniu się z tym obiektem w jego badaniu, eksploracji przez chwilę. Hm. Przez chwilę tak naprawdę, dlatego, że ta misja eksploracji ramy siłą rzeczy może trwać dosyć krótko. Chodzi tutaj o to, jak się układa trasa tego obiektu względem słońca. W ogóle wszelkie warunki środowiskowe sprawiają, że jakakolwiek eksploracja, czy obecność tej załogi w ramie jest możliwa przez stosunkowo krótki okres czasu. To jest być może to były dwa tygodnie, generalnie w praktyce kilka, kilkanaście dni góra, więc dosyć krótki okres, doskakująco krótki okres czasu. W sam raz, żeby tylko co najwyżej rzucić okiem uchylić rąbka, rąbeczka tajemnicy to i nowo widząc w takim dosyć fotograficznym, ekspresowym tempie. To jest w ogóle zaskakujące, bo patrząc bardziej stereotypowo, komercyjnie, konwencjonalnie moglibyśmy się spodziewać takiej eksploracji z prawdziwego zdarzenia, że książka będzie o takiej dogłębnej eksploracji. Większość książki zajmie zgłębianie świata ramy, poznamy jego większość jakieś jeszcze fajerwerki wokół, no niewiadome rzeczy ale na pewno będą robiły duże wrażenie i będą chwytały emocjonalnie podczas kiedy wręcz przeciwnie otrzymujemy powieść, która jest napisana w dosyć spokojnym, kameralnym tonie nie ma tego chwytania za emocje nie ma tego pędu akcji Natomiast jest bardziej, to taka, jak w symulatorze, autentyczna aura, tak bym rzekł. Czyli czujesz się, czy możesz się czuć, czytając tę książkę, jakbyś uczestniczył w prawdziwej misji, nie w wymyślonej historyjce fikcyjnej. Tylko w prawdziwej misji, która faktycznie mogłaby się zdarzyć. Coś takiego mogłoby się zdarzyć. To tak autentycznie brzmi, tak wiernie, tak realistycznie że bardziej to czytasz niemalże jak dokument jakiś sfabularyzowany niż, um, niż jako fikcyjną, wymyśloną powiastkę, um, która ma służyć przede wszystkim rozrywce. To tutaj masz do czynienia przede wszystkim z tym autentyzmem, który jest podyktowany tym, że to jest sfabularyzowany dokument. <śmiech> w cudzysłowie. Więc to takie wrażenie możesz mieć. Ja miałem podczas lektury spotkania z Ramą. Więc oni, ta Grupka bohaterów głównych, którą stanowi ta grupa zwiat taka ta gru grupka eksploratorów, którzy po prostu byli na miejscu odpowiednio blisko, więc mogli się nadawać, żeby, żeby pełnić rolę takiej grupki do eksploracji ramy. Oni przybywają faktycznie na ramę i zaczynają ją zwiedzać, zaczynają ją odkrywać, chociaż słowo odkrywać nie jest zbyt na miejscu właśnie w związku z tym, że mają bardzo mało czasu i potrzebują to robić w takim ekspresowym, fotograficznym tempie, więc bardziej, po prostu jak już mówiłem, rzucają okiem. Rzucają okiem, więc nie mamy tego stereotypowego zgłębiania do, dogłębnie hmm, treściwego, tylko mamy obcy obiekt. Coś, co się nadaje idealnie do zrobienia jakiegoś hollywoodzkiego filmu czy, czy hollywoodzkiej powieści komercyjnej to tutaj mamy tylko rzucenie okiem. Czyż nie? zaskakujące? To jest w ogóle odstępstwo od reguły. Jedna właśnie z tych cech charakteryzujących to takie bardziej realistyczne science fiction. Faktycznie w prawdziwym świecie, poza książkami i filmami, no to jest możliwe. To mogłoby być możliwe, że faktycznie będą mieli mało czasu. Zupełnie nie po hollywoodzku, zupełnie niekomercyjnie, bo to by się nie sprzedało. No jeżeli już mają tam iść, no to niech będą sensownie długo, a nie tylko na chwilę. No ale oni byli tylko na chwilę, bo to jest właśnie to autentyczne, realistyczne science fiction, co mi osobiście przypadło do góry podobało, co ciekawe, mi się osobiście to podobało. Wraz z takim uwieńczeniem na końcu, ale do tego dojdziemy. Więc um, chodziło mi o to, że jak oni zaczęli zwiedzać tą ramę, rzucać okiem, fotograficznie eksplorować, tyle ile zdążą, jak najwięcej w tym krótkim czasie, um, to napotykali na um, wiele osobliwości, zarówno natury naturalnej, jak i sztucznej. Chociaż to dyskusyjna kwestia, jak zakwalifikować poszczególne rzeczy. A może z jednej strony wydawałoby się, że medycznie jest pewnym środowiskiem naturalnym, a obok z jakimiś sztucznymi manifestacjami. Z drugiej strony pod innym kątem można by wszystko to od razu wrzucić do worka, że jest sztuczne przecież, że zostało sztucznie stworzone. Dyskusyjna kwestia, ale nie wnikając w to, cokolwiek by oni tam zwiedzali w tej ramie, na cokolwiek by nie napotykali, to generalnie te rzeczy przedstawiały się dosyć osobliwie. Mało było tych takich analogii z rzeczami dla nas znanymi, czy takimi ziemskimi. Bardziej to... No owszem, były pewne rzeczy wspólne. Były, było przykład morze, o, była woda, było morze. Co tam jeszcze było? Były schody, no znamy... Z, z naszego świata, koncept schodów. Ale hmm, dużo, dużo, dużo rzeczy było zupełnie innych i nie było raczej tym, czym się mogłoby wydawać, że było. To było niemalże zabawne, jak wzdłuż całej fabuły ludzie, czy to z tej grupki eksploratorów, czy to z innych planet, którzy obserwowali całą tą kwestię jak gdyby z zewnątrz, to było niejako nie, nie, zabawne, jak oni wszyscy próbowali hmm, dojść do tego, o co chodzi z tym wszystkim w ramię, czym rama jest, czym są poszczególne rzeczy hmm, w tym mini świecie ramy, do czego służą, jakie jest ich przeznaczenie, kto, kto to zbudował, jak to działa, jak to funkcjonuje... Hmm. Ludzie mogli co najwyżej spekulować. I to robili faktycznie, przekonując się prędzej lub e, później, że, że ich hipotezy hmm, niekoniecznie były trafione. W którymś tam miejscu nawet dosyć, e, dosyć dobrze jest to określone, że te hipotezy okazywały się naiwnymi po prostu. Naiwnym okazywało się... Podchodzenie do ramy miarą człowieka, stricte. Czyli właśnie to, to było tym problemem percepcji. I jest do dzisiaj zresztą, nie tylko w powieściach, ocenianie, ocenianie, czy dekodowanie jakby obcego środowiska, właśnie co, które poznajemy percepcją ludzką jakby, Czyli mamy taką książeczkę szyfrów do deszyfrowania, którym jest nasze własne doświadczenie ziemskie i tej właśnie książeczki szyfrów używamy, żeby rozszyfrować zupełnie obcy świat. No to jest błąd sam w sobie, dlatego, że zakłada, że obcy świat powstał z tej samej matrycy, co Ziemia, że podobnie się to wszystko rozwijało i tak dalej. On niby są pewne wspólne mianowniki, ale tak naprawdę zbyt pochopnie, zbyt łatwo oceniamy rzeczy, czy dekodujemy, podchodzimy, obcując z nimi, korzystając z własnej miary, z własnych doświadczeń. Hmm. Takim klasycznym przykładem hmm, takiego syndromu jest na przykład projekt SETI, który, hmm, może słyszałeś czy słyszałeś o projekcie SETI, to jest taka inicjatywa, hmm, badania, czy istnieją w kosmosie inne cywilizacje. Bada się to, wychodząc z założenia, że jeżeli by istniały, to powinny emitować sygnały radiowe, hmm, podobnie jak Ziemia, które dałoby się więc wylapać gdzieś tam z szumu kosmicznego. Więc zbudowano odpowiednio wielkie, czułe anteny hmm i zaczęto radioteleskopy i zaczęto nasłuchiwać nasłuchiwać tego, co tam w kosmosie szumi, dźwięczy i ukierunkowywano się w tym nasłuchu właśnie na takie różnorakie sygnały, które mogłyby być na wzór Ziemi charakterystyczne dla cywilizacji podobnej do ziemskiej. Czy już uświadomiłeś, czy uświadomiłeś sobie pewne ograniczenie takiego rozumowania. Ograniczenie takiego rozumowania taki w tym, że zakładamy, że inna, w cudzysłowie, obca cywilizacja, inna inteligencja obecna w naszym świecie będzie faktycznie rozwijać się na modłę Ziemian. No bardzo podobnie, lub wręcz identycznie, że oni też sobie wypracują radio, fale radiowe, UKF, ANFM, czy coś, czy no podobne, podobne generalnie rzeczy, wystarczająco podobne, żebyśmy ziemskimi detektorami mogli je wyłapać. To jest to ograniczenie, dlatego, że przecież, przecież taka cywilizacja mogła wypracować sobie zupełnie inną technologię niż na Ziemi. Hmm. Mogła pójść w zupełnie innym kierunku. Mogła hmm, um, pójść, czy osiągnąć taką formę, która mogłaby być dla Ziemi, używając ziemskich czujników, ziemskich detektorów, niewidzialna. W ramię to zostało ujęte jakby. Hmm wzięte pod uwagę, w którymś miejscu ym, mamy tam takie stwierdzenie, że znaczy bohaterowie biorą pod uwagę istnienie w ramię pewnych pól sił, które nie są znane Ziemi. Oni to biorą pod uwagę. To jest chwalebne, y, y, że z jednej strony mamy tą naiwność y, ludzką, y, gdzie mamy te takie co najwyżej spekulowanie, czym jest rama, czy czym są do czego służą różne na ramię obecne rzeczy, zjawiska, o co w tym wszystkim chodzi. Z drugiej strony część bohaterów wykazuje się właśnie tą taką głębszą przenikliwością, większą wyobraźnią, biorąc pod uwagę, że jak najbardziej w związku z tym, że mamy do czynienia z obcym środowiskiem, z obcą cywilizacją, to i rzeczy występujące w tym środowisku mogą być zupełnie innej natury niż na ziemi, mogą nawet podobnie wyglądać czy sprawiać pewne wrażenia, ale nie należy zbyt pochopnie oddawać się skojarzeniom, tylko założyć, że może to być zupełnie co innego, czy wręcz założyć, że mogą w ogóle być obecne w tym środowisku rzeczy, których nie jesteśmy w ogóle w stanie wykryć, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlatego że u nas na ziemi czy w ziemskiej, ludzkiej, dotychczasowej cywilizacji, bo ziemia w świecie tej powieści, ludzie w tej powieści nie, nie są tylko na Ziemi, ale skolonizowali jeszcze kilka planet Układu Słonecznego, więc moglibyśmy założyć wówczas, jeżeli mamy szerszą wyobraźnię, szersze horyzonty, moglibyśmy założyć, że jak najbardziej możemy mieć do czynienia z rzeczami, których na Ziemi nie uświadczysz. Hmm a więc, które mogą być dla nas zupełnie niezrozumiałe, zupełnie niedostrzegalne, niewidoczne. Hmm. Ta, z taką większą przenikliwością możemy się spotkać tu i ówdzie w ciągu fabuły. Więc hmm. to jest właśnie jedna taka zabawna rzecz, że, że ludzie co najwyżej mogą spekulować i robią to faktycznie w ciągu całej powieści. Tworzą hipotezy hmm. i te hipotezy generalnie okupią się tam mniej lub bardziej słuszne. Tak naprawdę oni nierzadko potrzebują je notorycznie korygować do samego wręcz końca. Jest to na swój sposób zabawne, że do samego wręcz końca oni potrzebują te swoje hipotezy korygować, zdając sobie ciągle sprawę, że rama ich zaskakuje i nie jest tym, czym się wydaje. A to wszystko przez to, że właśnie zbyt pochopnie mierzą ramę własną ludzką miarą, nie biorąc bardziej pod uwagę tego, że przecież w związku z tym, że to jest inna cywilizacja, to możemy mieć do czynienia z czymś zupełnie odmiennym, odmiennym. A więc należałoby do tego być może podejść bardziej jak do czystej kartki, mniej akcentu stawiając na to, co wiemy dotychczas z naszego własnego podwórka, a bardziej otwierając umysł na nowe możliwości. Hmm. I jeżeli chodzi o te nowe możliwości, to dostajemy ich niemało w ramię, tak jak mówiłem, świat osobliwości, który z drugiej strony jest dobrze wyważony, wydaje mi się dosyć dobrze wyważony, bo nie robi wrażenia, że został skonstruowany na siłę, że te osobliwości są robione no, w zasadzie sztuki dla sztuki. Nie zrobiło to dla mnie takiego wrażenia, wręcz przeciwnie jest to w moim odczuciu dobrze wyważone, czyli częściowo Wystarczająco przypomina to, co znamy do tej pory, a z drugiej strony, z drugiej strony jest wystarczająco jakieś, wystarczająco inne, odmienne, obce. Tutaj bardzo, bardzo ciśnie się właśnie to określenie obce i to skojarzenie, że właśnie w ramie mamy do czynienia z tym takim bardziej autentycznym, obcym charakterem z czymś, co jest naprawdę jakieś. Stąd ta moja dygresja, skojarzenie z ślepowidzeniem Petera Watson, gdzie mówiło się o takim bardziej autentycznym obcym, czy o bardziej autentycznej obcości. To podobnie w Ranie mamy do czynienia, w moim odczuciu, z taką bardziej autentyczną obcością, na swój sposób sympatyczną, jak się wspomni niektóre istotki <taki>, taki mały spoiler mały spoiler że w ramie są jakieś istotki poza ziemią, poza ziemianami czy ludźmi hmm. ale to drobiutki spoilerek że możemy możemy coś napotkać w ramie, jakieś istotki, nie powiem jeszcze co to za istotki czy to ramianie, czy nie ramianie hmm. ale te istotki mogą się wydawać dosyć sympatyczne hmm. Hmm. ciekawe, ciekawe co jeszcze? Jak tak wspomniałem, że w moim odczuciu świat skonstruowany przez autora, świat ramy, wydaje się dosyć dobrze wyważony, czyli tak samo, wystarczająco dobrze hmm, znany gdzieś tam częściowo, częściowo, Wspólne mianowniki mające z tym, co już my wiemy, potrafimy dekodować, a z drugiej strony wystarczająco niemało czegoś oryginalnego, czegoś nowego, to warto jeszcze zauważyć, że to, że w ogóle są tam obecne jakieś wspólne mianowniki z Ziemią, to wcale nie musi być podyktowane tym, że ta cywilizacja mogła się rozwijać podobnie do Ziemi częściowo, co może być podyktowane po prostu tym, że autor aż tak daleko nie sięgą wyobraźnią, żeby zupełnie coś nowego stworzyć tak totalnie, totalnie od zera. Czy to w ogóle jest możliwe? Można by sobie zadawać takie pytanie, żeby stworzyć coś zupełnie innego, a nawet jeżeli byłoby możliwe, to jak mielibyśmy z tego, jako czytelnicy czy widzowie, jeżeli to miałby być film, czerpać przyjemność? Jak moglibyśmy w ogóle sensownie coś takiego czytać czy oglądać, jeżeli taka produkcja byłaby całkowicie obca? wręcz, że tam nie byłoby żadnych wspólnych mianowników. Przecież to byłoby zupełnie dla nas wówczas niezrozumiałe. I nawet ta mm, powieść Petera Łotza, ślepo Ślepowiedzenie, która tak żartobliwie mówiąc, wydaje się zakręcona trochę, może się wydaje teraz zakręcona, nawet ona hmm, potrzebowała, potrzebowała pewnego uczłowieczenia, hmm, pewnego takiego Zaaplikowania ludzkiej mentalności i wytłumaczenie tego, co się dzieje, o to w tym wszystkim chodzi. I oni to robili, i tam w przeciwieństwie do ramy okazywało się, że mieli rację, stawiając takie hipotezy. Byli tak mądrzy i przenikli, że mieli rację. Prawdopodobnie. No ale nie wnikając, wracając do, do tego wspólnego mianownika, że możemy w świecie ramy, w obcym świecie ramy, odnajdywać coś, co również znamy z Ziemi, z dotychczasowej ludzkości, to warto wspomnieć również tak na marginesie o takim ciekawym, jakby to określić, zjawisku? Może tak, o takim ciekawym zjawisku epizodycznym, które czasem, czasem zdarza się, powieściach nieco starszych, napisanych nie tyle może kilkanaście, co wręcz kilkadziesiąt lat temu. Spotkanie z Ramą do takich należy, bo o wyszedł ten tomik w 72 roku. Hmm. Kawałek czasu, kawałek czasu. Ja jeszcze mnie nie było na tym świecie. Hmm. W tej formie. Więc hmm. jeżeli mówimy o takich starszych powieściach, to można by się spodziewać, że, przynajmniej można założyć, że mogą te powieści gdzieś tam częściowo w jakimś stopniu trącić myszką w Czyli mogą nieco wydawać się archaiczne. Od samego języka począwszy, że sam język może wydawać się jakoś taki przestarzały nieco, taki przykurzony po jakieś może koncepty, które mogą przenikać Świat współczesny autorowi może przenikać, gdzieś tam przedostawać się niechcący i chcący do, do wymyślonej, fantastycznej koncepcji świata przedstawionego w powieści. I ja bym wyprowadził taką hipotezę, że czym mniej tego przedostaje się do koncepcji powieści, tym ona... Hmm, tym autor jej cechuje się większą wyobraźnią, gdzieś tam większą kreatywnością, że potrafi jakby tak wiele stworzyć nowego, czy z drugiej strony tak bardzo oryginalne i kreatywne, tak bardzo jakieś, że praktycznie nie ma miejsca lub prawie nie ma miejsca na cokolwiek, co by się mogło przedostawać z jego współczesnych realiów do powieści. Hmm. I ja pamiętam, że jeżeli wspomnieć, wspomnieć jednego z czołowych polskich lektorów niekomercyjnych, Mac O'Neill, to on niejednokrotnie czyta ł powieści takie bardziej właśnie przykurzone, starsze, gdzie moglibyśmy właśnie się zastanawiać, czy one gdzieś tam będą trącić tą myszką, ale niejednokrotnie też zwraca uwagę, co ciekawe na to, że nie czuć tego po nich, po tych powieściach. W niejednej powieści przypadku, którą Mako czytał, on sam stwierdzał, co zwracało moją uwagę zawsze, że te powieści trzymają pewną... Hmm, Klasę, pewną nieautentyczność, nie tyle autentyczność, co są żywe do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego jakby przechodzą tą próbę czasu. Nie czuć innymi słowy po nich tego, że były tworzone, lub prawie nie czuć tego, że były tworzone kilka dekad temu. I to bardzo się poczytuje za pozytywną cechę, za wysoką jakość takich powieści. Można by to tak interpretować, że to jest cecha wysokich czy wyższych jakościowo powieści, czy jakiegoś takiego właśnie większego, większej wyobraźni. Ja bym powiedział, że to jest kwestia większej wyobraźni i kreatywności autora. Jeżeli potrafi stworzyć coś, co się oprze próbie czasu lub będzie się opierać całkiem dobrze, dosyć dobrze, że nie będzie prawie lub w ogóle nie będzie czuć tego właśnie, że powieść została stworzona te kilka dekad temu w czasach, powiedzmy na przykład bez internetu yy, i bez innych rzeczy, które są współczesne już nam, przecież mamy tą przepaść, ta przepaść technologiczna czy, czy mentalnościowa, no jest spora. I tak być może, jeżeli słuchałeś, słuchałeś Molium, to wiesz, że sporo miejsca zainwestowałem w Seria z zupełnie innej literatury, takiej przygodowej dla młodzieży. Seria Zbigniewania Nadzkiego o samochodziku. I ta seria była pisana również gdzieś tam w przeszłości, wystarczająco już tam wstecz, żeby można było mówić o pewnym przykurzeniu. I tam faktycznie mamy możliwość dosyć, dosyć żeby to czuć, wręcz, wręcz część czytelników z premedytacją sięga po te książki właśnie w sporej mierze po to, żeby cofnąć się do tamtych czasów i ponownie jakby je odczuć, ponownie się z nimi zapoznać, taka trochę, wiesz, podróż w czasie, wstecz. Dlatego, tak, bardzo, tak bardzo się da odczuć te realia charakterystyczne przeszłych czasów w Polsce minionych już powieściach zbigniewania Niemckiego o panu Chodziku. Natomiast wiesz, jeżeli chodzi o spotkanie z Ramą, to tutaj znowu, ja bym powiedział, że faktycznie ta powieść również klasyfikuje się do, do tej grupy tytułów, które dosyć dobrze się opierają w próbie czasu, na swój sposób czyli po których bym powiedział, że tak, autor faktycznie miał wystarczająco um, przestronną wyobraźnię i kreatywność, że właśnie to stworzył i praktycznie bardzo trudno jest odszukać, mi było bardzo trudno odszukać właśnie jakieś takie przykurzenie, czy właśnie to trącenie myszką w ramię, pomimo tego 72 roku. Um, tylko w jednym miejscu to się tak dosyć, dosyć mocno mi wyprowadziło um, tak jaskawo. Na pierwszy plan, kiedy to mianowicie było wspominane o dziurkowaniu, że można było coś sobie wydziurkować i zlecić danej powiedzmy maszynie, czyli instrumentowi, czyli innymi słowy mamy tutaj nawiązanie do kart perforowanych, którymi kiedyś, być może właśnie w czasach współczesnych autorowi tamtejszych programowano komputery. Nie robiono tego na klawiaturze pisząc program, tylko hmm, programy tworzono dziurkując takie tabliczki, hmm, karty, taśmy, różnie hmm, i wprowadzając do specjalnych czytników i wtedy komputer, bardziej maszyna interpretował to, te dziurki, zestaw tych dziurek hmm, perforacji hmm, jako program, jako instrukcję, zestaw instrukcji. Hmm. Wiele o tym było, zresztą w innej książce, o której jeszcze nie opowiadałem, być może to zrobię, bo już mam za sobą, w takiej dosyć interesującej dokumencie, hmm. podajże pod tytułem Innowatorzy. Hmm. Ciekawa bardzo pozycja o, o internecie, o tym, jak powstawał generalnie internet i komputery. Jak doszło w ogóle do powstania czegoś takiego jak internet i jak doszło w ogóle do powstania czegoś takiego jak komputer. Hmm. Um, bardzo interesujące studium, sensownie wreszcie dogłębne, a nie po łebkach, <śmiech> takie uproszczone, powierzchowne. Tam wiele, wiele niespodzianek w tej książce, to taka dygresja. Tak jak mówiłem, być może pokuszę się o powiedzenie więcej. Mam obszerne, obfite notatki gdzieś tam odłożone na boku, hmm. że mógłbym obfity opasły rozdział Molium, dedykowany innowatorom, jak najbardziej przygotować i być może to zrobię. Natomiast tutaj tylko dzisiaj taka dygresja krótka, że hmm, karty perforowane, to właśnie to ramiańskie dziurkowanie <grywanie> wspomniane. Ciekawe, mówię o języku, że hmm, ta archaiczność czy częściowe przykurzenie powierzchni może się również objawiać w języku nieco, nieco przestarzałem. W przypadku spotkania z Ramą, w przypadku wydania, z którym ja się zapoznawałem, faktycznie miałem do czynienia z czymś takim, że język wydawał mi się częściowo taki archaiczny. Niemniej jednak nie wiem, czy jest to kwestia tego, że autor w oryginale pisał takim językiem, czy jest to kwestia bardziej, że tłumacz hmm był osobą starszej daty, jeszcze już nie wspominając, kiedy on dokładnie to tłumaczenie przygotowywał, w jakich latach, wiesz, to jest często widoczny syndrom, nawet, nawet w audiobookach, nawet już jeżeli nie tylko chodzi o język, o słownictwo, ale i co ciekawe, nawet o sposób wypowiedzi. Słuchałem audiobooków które były nagrywane no faktycznie już, już nawet te kilka dekad temu i co ciekawe w tych audiobookach słychać, że polscy lektorzy, którzy czytają te audiobooki mają taki, mieli taki specyficzny styl wymawiania pewnych wyrazów, czy pewnych um, głosek, dźwięków, bardzo taki charakterystyczny, hmm. Ym, niewspółczesny, tak trochę obco-archaicznie brzmiący. Czasem też się kojarzę hmm, może nawet yy, z tymi starymi filmami polskimi komediowymi, na przykład yy, o kargulu i Powlaku, może kojarzysz sami swoi. Po prostu taki osobliwy akcent, no co ciekawe, charakterystyczny dla starszych, dla starszych nagrań wykonywanych przez osoby mocno, mocno faktycznie starszej daty, patrząc z punktu widzenia 2017 roku. Hmm. Więc jeżeli chodzi, wracając do języka, do słownictwa, to nieco archaiczny w odczuciu język spotkania z Ramą moglibyśmy być może um, przypisać tłumaczowi, że tłumacz mógł przecież być osobą takiej właśnie starszej daty już nie wspominając jak mówimy o tym że samo tłumaczenie mógł również ileś tam lat temu przeprowadzać, więc to mogło być, ja do dzisiaj tego nie rozstrzygnąłem to by wymagało znacznie bardziej detalicznego badania, przyjrzenia się, um, co jest bardziej odpowiedzialne za to takie nieco archaiczne wymienie języka. Czy oryginalny tekst anglojęzyczny w tym przypadku, czy, czy kwestia tłumacza polskiego. Hmm. Niemniej jednak inna ciekawostka na temat języka spotkania z Ramą w polskim wydaniu, to to, że. Um, był dla mnie dosyć przyjemny w odbiorze, jako że odczuwałem ten język, ten styl wypowiedzi w ramie, jako taki dosyć inteligentny i elegancki z drugiej strony. Trochę mi się to skojarzyło z językiem w kronikach Tomasa Covenanta, o których nagrywałem już co nieco w Molium. to już literatura fantozy. W którymś z poprzednich rozdziałów, on, tam zwracałem uwagę, że również język był interesujący wręcz na tyle, potrafił być osobliwy ym, i zwracać uwagę, że dla samego choćby języka ym, można by chcieć przeczytać tą powieść, y, pierwszy tom, powiedzmy, kronik Tomasa Koumenenta. W przypadku spotkania z Ramą nie mamy, co prawda, do czynienia aż z takim poziomem osobliwości. Właściwie w ogóle bym nie określił, że język, styl języka, tej powieści jest osobliwy. Nie określiłbym tego w ten sposób. Nie, nie jednak określiłbym, że jak najbardziej był inteligentnym, emanową taką inteligencją i elegancją. Co mi się podobało dosyć? taki na poziomie sposób wypowiadania się. Być może w sporej mierze zawdzięczał to temu, że ta akcja, fabuła, konwencja, ramy jest osadzona w świecie w sporej mierze naukowym przecież. Niemniej jednak przecież bohaterowie czasem mówią bardziej swojsko, to też się zdarza w ramię z drugiej strony potrafi, potrafi być ten język dosyć eleganckim, dosyć eleganckim i inteligentnym. Dla mnie w podbiorze takim się często zdawał na tyle wręcz, że obcowanie z takim językiem sprawiało mi namacalną przyjemność. I, i tak jak sobie myślę o o koncepcji oczytywania się, o tym, że można się stać oczytanym poprzez, poprzez yy, czytanie różnych książek, że można poszerzać swój zasób słownictwa, czy można yy, sprawiać, że się będzie potrafić lepiej wyrażać, lepiej artykułować, werbalizować własne myśli. To, to powieść, spotkanie z Ramą wydaje mi się dobrym przykładem materiału na naukę czegoś takiego. Yy, dobrym przykładem yy, źródła, z którym można by optować, żeby coś takiego w sobie wypracowywać, oswajać się z takim poziomem, z taką klasą. To jest innymi słowy powieść, którą faktycznie mógłbym jak najbardziej bardzo chętnie widziałbym tą powieść jako prezent, a może nawet całą serię, jeszcze nie wiem, bo dopiero pierwszy to przeczytałem, ale, ale sądząc po pierwszej powieści, um, po pierwszym tomie mógłbym, um, chciałbym wręcz sprezentować taką powieść komuś, kto Gustuje w science fiction um, jakiemuś młodemu, dopiero dorastającemu człowiekowi. Um, to się wydaje świetny kandydat, taka powieść na prezent dla, dla kogoś takiego. Jakiś młody, chłonny umysł, który lubi science fiction bardzo i um, to się wydaje taka sensowna poważna lektura, tym bardziej trzymająca uwagę czytelnika, że właśnie inna, że właśnie odmienna, że właśnie charakterystyczna, oryginalna. To nie jest po prostu kolejna powieść science fiction. Taka trochę prześmiewcza space opera to jest bardziej coś takiego na poważnie, czyli Coś, na przykład, jakbyś dostał czy dostała w szkole zadanie. Jak widzisz świat jutra? <śmiech> Chyba kiedyś dostałem w szkole coś takiego. Coś mi świta, że było coś takiego, żeby napisać taką wizję futurystyczną samemu. Jak widzisz świat jutra? Jak, jak byś sobie to wyobrażał czy wyobrażała? Ale, ale w takim większym stopniu detali, w większym stopniu drobiazgowości, bardziej na poważnie Niż, yy, niż powierzchownie po łebkach. To, to co byś wymyślił, co byś wymyślił? Jakbyś to widział czy widziała hmm. przyszłość. I czyli podejść do tego tak bardziej na poważnie. I w ramię dostajemy coś takiego, ale tu zbliżamy się do tego największego zaskoczenia i spoilerów hmm. jednocześnie. Największe zaskoczenie jakie z jakim dotknąłem się tej powieści spotkanie za mną. Więc teraz, okej, okay, uprzedzam, teraz będzie spoiler. Więc jeżeli jesteś spoilera, to, to lepiej już nie słuchać. <śmiech> Albo przewinąć przynajmniej <śmiech> jakieś kilka minut. <śmiech> Może wystarczy kilka minut. <śmiech> spoiler. Spoiler polega na tym, że pamiętasz, wspominałem, że generalnie z fabule rady chodzi o to, że. Pojawia się w układzie słonecznym ten obiekt tajemniczego pochodzenia, który zostaje ochrzczony mianem ramy. Pojawia się załoga, która jest w stanie ten obiekt zeksplorować, przybyć tam i po prostu zerknąć przez skutki okres czasu, no ale zawsze coś. Więc oni przybywają i eksplorują, w cudzysłowie, rzucają okiem, odkrywają rumbek, rumbeczek tajemnicy, patrząc na to czy na tamto, zwiedzając, zwiedzając tyle ile mogą. I później odczuwając żal i nostalgię, że to minęło, że to było tak krótko wręcz do tego stopnia, że z jednemu z bohaterów po doświadczeniu z Ramą wszystko już się wydaje szare, już, już ma takie uczucie, że już nic w życiu go nie poruszy i to, to może być na swój sposób niepokojąca, może wręcz przerażająca, że całe życie w kontekście Ramy, w kontraście z Ramą, z tak niesamowitym doświadczeniem, przeżyciem, może się wydawać po prostu już hmm, pospolite, pospolite, smutne, smutne. Więc no z takim przemyśleniem dosyć trafnym mamy do czynienia. Kolejny autentyzm. Ha, też mi się spodobało, bo faktycznie można by się czuć podobnie. W każdym razie, wspominałem, że oni zwiedzają, większość książki to robią, tak, właściwie zwiedzają ten ramę. I co? No przychodzi ten czas, że potrzebują z niej odlecieć, nawet szybciej niż zamierzano, bodajże, um, że to wszystko potrzebuje się zakończyć. Pamiętasz, wspominałem, że w czasie, gdy oni to eksplorowali, inni ludzie z zewnątrz, tam oni mieli całe te zaplecze naukowców, którzy obserwowali całą tą akcję jakby z zewnątrz, z szeregu tych planet zjednoczonych ówczesnej ludzkości, obserwowali, wyprowadzając różne hipotezy, tak naprawdę spekulacje. Hmm próbując to wszystko rozgryźć, zrozumieć. Podobnie ta załoga eksploratorów również próbowała na swój sposób to, to wszystko ogarnąć. W każdym razie to się generalnie i tu spoiler, nie udawało. Czyli generalnie, generalnie, tak jak ja mówiłem, że ja podczas czytania tej książki wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, czy sam autor wie? Czy sam autor wie tak naprawdę, do czego służą na przykład te rzeczy przedstawiane w świecie ramy. Czy on wie? Czy on wie i to po prostu ukrył przed czytelnikiem, czy nie? Bo w ramie nie mamy do czynienia z tym autorem, y, narratorem wszechwiedzącym, który na przykład wie więcej i się tym chwali, czy dawkuje czytelnikowi stopniowo wiedzę, której nie mają bohaterowie. Nie. Narrator w ramie y, właściwie tylko obserwuje i przekazuje, ra relacjonuje no. i tyle. Czyli nie, nie uświadczymy z ust narratora żadnych podpowiedzi. Bynajmniej w pierwszym tomie spotkanie z Ramą. Um, możemy się zdać tylko na, na grupkę eksploratorów, na to, co wraz z nimi tak naprawdę zaobserwujemy jako czytelnicy i będziemy mogli słuchać ich teorii, będziemy mogli może stworzyć jakieś własne, tak czy owak i zastanawiać się może, tak jak ja, czy autor wie, czy autor wiedział i ukrył przed czytelnikiem, czy nie? I tak czytając książkę, można by, jak w każdej stereotypowej powieści, przypuszczać, że to zostanie odkryte. Dobra, teraz o tym nie wiem, może przez jakiś czas pewnie nie będę o tym wiedział, ale w którymś momencie w pewnością zostanie to przede mną odkryte. Hmm. I objawione, o co w tym wszystkim chodzi. I tutaj największa właśnie niespodzianka, ten największy spoiler, ha. Spotkania z Ramą, który sprowadza się do tego, że nic nie zostaje wyjaśnione. <grym> no, największe wrażenie to zrobiło na mnie w tej powieści, że nic nie zostało wyjaśnione. Oni po prostu odlecieli z tej ramy. Rama odleciała, czy, czy szykowała się do opuszczenia Układu Słonecznego, robiąc wcześniej spektakularny manewr, którego nie zdradza. I, I tyle. Tyle go widzieli. Praktycznie, mówiąc, ludzie zostali bez niczego. Mieli swoje pięć minut na zaobserwowanie tej niesamowitości, która się zdarza raz, jeśli już, to może raz w życiu. Tak niesamowita rzecz. I tyle. To już samo robi, może robić duże wrażenie na czytelniku. Na mnie zrobiło. Właśnie ten autentyzm, że no właściwie to faktycznie mogli być krótko i nie stał się cud, nie zdobył się cud, nie objawiło się przed nimi właściwie prawie nic, jeżeli chodzi o wyjaśnienie, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pojawił się żaden ramianin, który by im to wszystko wytłumaczył. Nie pojawił się żaden zapis jakiś holograficzny, na którym by to wszystko się objawiło, o co chodzi. Nic z tych rzeczy. Po prostu spekulacje, które możemy mieć do dzisiaj i nic więcej, nic ponad to, chyba, że pójdziemy dalej i poczytamy dalsze tony, No to może tam się coś wyklaruje. Natomiast na poziomie pierwszego tomu zakończonego no praktycznie wiemy tyle, co wiedzieliśmy z tego, co zdążyliśmy zaobserwować w ciągu tych przysłowiowych pięciu minut na ramię. I tyle. To zrobiło na mnie największe wrażenie, najbardziej mnie zaskoczyło w tej powieści, że nie zostały wytłumaczone te rzeczy. Różne rzeczy. Przeznaczenie rzeczy. Przeznaczenie ramy. Przeznaczenie rzeczy na ramy. Konkretnych, poszczególnych, o co chodziło. części można było się domyśleć, ale tak naprawdę wiele rzeczy nie zostało w ogóle wyjaśnionych. Nie zostało na przykład wyjaśnione, o co chodziło z tym, że tam nie było wejść w budynkach. Nie zostały wyjaśnione tak naprawdę, czy potwierdzone chociaż różne hipotezy, po, o co chodziło, jakie było przeznaczenie konkretnych konstrukcji, czy takich w cudzysłowie miasto, jak oni sobie to nazwali, yy, o co chodziło z napędem ramy. Wiadomo było tylko, jakiego napędu rama nie ma, ale właściwie do końca też nie właściwie nie nie rozgryziono, jaki w takim razie ma. sprawia, że w ogóle rama się porusza. I tak szereg rzeczy, całkiem sporą listę moglibyśmy sporządzić, gdybyśmy chcieli. Rzeczy, które nie zostały w ogóle wyjaśnione. Większość rzeczy nie została w ogóle wyjaśniona, objawiona przez autora. Co mnie teraz dziwi? Dlaczego, dlaczego ta powieść dostała tyle nagród? Ehm, to mnie dziwi. Może w tamtych czasach były jakieś inne normy, a może do dzisiaj są inne normy gdzieś tam w świecie powieści, kto wie ale z jednej strony mamy tą taką pospolitą twórczość, gdzie się po prostu robi wrażenia, efekciarstwo, z drugiej strony w ramię tego efekciarstwa i robienia wrażenia nie uświadczysz, a jednak dostawała szereg tych nagród. Za co? Nawet nie ma tych <śmiech> wytłumaczeń, a może właśnie za co dostała. To jest ciekawe, dlaczego właśnie tą powieść tak bardzo doceniono. Może za oryginalną koncepcję w jej przedstawioną, za to może, które jest wiecznie rozstąpione, hmm, niczym w iblijnej scenie, niemalże rozstąpione, nie jest płaskie, a jednak się trzyma, nie opada. Bardzo ciekawy koncept, w ogóle świat ramy jest dosyć osobliwy, na swój sposób surrealistyczny. Hmm. Może za ten surrealizm, charakter, oryginalność, może właśnie za to ta powieść dostała tyle najostw, kto wie? Hmm. Może Może? fakt, osobliwość ramy, osobliwość i nieprzewidywalność, przypadł bardzo do gustu, właśnie nieprzewidywalność moim zdaniem wypływa z tego autentyzmu, jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z koncepcją tworzoną od podstaw, z koncepcją, gdzie autor przykłada wagę do świata przedstawionego, do całej konwencji nie używa tego jako pretekstu do akcji tylko, tylko na poważnie stworzyć, tak jak w tym takim zadaniu jak jakbyś chciał widzieć, czy jakbyś widział widziała przyszłość, jak myślisz jakby to mogło wyglądać, czy jak myślisz jakby mogła wyglądać obca zupełnie cywilizacja wyobrażając sobie, że można by podejść poważnie do tego faktycznie coś takiego dostajemy, otrzymujemy w ramię, w związku z czym w sporej mierze coś takiego jest nieprzewidywalne hmm. poprzez to właśnie że jest obca że jest autentycznie bardziej obce, to w sporej mierze jest nieprzewidywalne. A skoro jest w sporej mierze nieprzewidywalne, to w sporej mierze może zainteresować czytelnika. Faktycznie. I mamy do czynienia z takim ciekawym paradoksem, że z jednej strony nie ma, nie ma takiej dynamicznej akcji właściwie, o ile w ogóle jakiejkolwiek prawie nie ma, tu. prawie nie ma. Z drugiej strony jednak trzyma czytelnika ta powieść, może trzymać uwagę, może żywo interesować właśnie poprzez ten autentyzm i nieprzewidywalność, że właściwie na każdym kroku nie wiemy, na co napotkamy, nie wiemy co się stanie, w ogóle nie mamy właśnie pojęcia, możemy tylko spekulować, ale tak naprawdę czujemy się jak dzieci w lesie, zwiedzając ten yy, świat ramy, zupełnie obcy tak naprawdę, pomimo tego, że jesteśmy no, powiedzmy drośni, yy, mamy doświadczenie naukowe, czy, czy powiedzmy, tak jak ta grupa tych eksploratorów, powiedzmy, no to tak naprawdę czujemy się jak w lesie i. Dobrze byłoby to przyznać, bo Rama nas zaskakuje non-stop i nie ma się czemu dziwić, że nas zaskakuje, zaskakuje nas dlatego, że jest obca. Po prostu jest obca. Inna dywidacja ją zrobiła i właściwie nie wiemy, z czym mamy do czynienia. I co gorsza, hmm, hmm, mamy tylko kilka, w minut, kilka, kilkanaście dni, żeby rzucić okiem. No cóż za fenomen. Może właśnie za ten fenomen. Hmm. O, osobliwy Rama otrzymała tyle nagród. Hmm. W każdym razie podobał mi się spokojny, kameralny klimat tej powieści. Podobało mi się to, że nie uświadczyłem tam wrażenia efekciarstwa, robienia, robienia wrażenia na siłę sztucznego. Takiego, za to uświadczyłem tam taką dosyć charakterystyczną, oryginalną konwencję, koncepcję, która niemalże na każdym kroku potrafiła zaskakiwać. To wszystko się działo z jednej strony spokojnie, z drugiej strony ciągle potrafiło zaciekawiać i interesować właśnie poprzez to, że nigdy nie wiedzieliśmy, co będzie, co zobaczymy, ale nie dlatego, że byliśmy przygotowani na sztuczne zwroty akcji, czy suspens, tylko dlatego, że wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z zupełnie obcym środowiskiem, bo którym tak naprawdę nie wiadomo, czego się spodziewać. Nie wiadomo, czego się spodziewać, a dotychczasowe doświadczenie ludzkie możemy co najwyżej jako szczątkową podporę użyć. I tyle. Więc sam. Rama, spotkanie z Ramą, pierwszy tom był dla mnie ten pierwszy tom interesującą lekturą, przyjemną. Na tyle przyjemną, że tak jak mówiłem, smutno mi się zrobiło, że wręcz zaskoczyło mnie to, że, że ta książeczka się skończyła. Dobra nowina jest taka, że drugi, kolejny tom jest w przybliżeniu przynajmniej półtora, o ile nie dwa razy grubszy, jeżeli chodzi o treści, właściwie tam stron się mieści w Ramie 2 taki bo tytuł jest drugiego tomu, Rama 2 ja z pewnością zabiorę się za, za lekturę tej części nie będę przerywał, od razu sobie wezmę, bo czuję niedosyt, no co to te 200 ledwo ponad stron. czuję absolutnie niedosyt tego tej koncepcji jest ciekawa zapowiedź co się może stać na końcu, to też jest smaczek tutaj nie spoileruję ale tylko powiem, że na samym końcu powieści jest ciekawy smaczek, który pozwala pewne przypuszczenia wstąpić co do tego, z czym będziemy mieli do czynienia w następnym tomie o ramie. Więc możesz już, po moim opisie możesz już, czy mogłeś się domyślać, mogłaś się domyślać, że że właściwie cała ta koncepcja w ramy jest zupełnie nieprzewidywalna, zupełnie niestereotypowa, niekomercyjna. Chociaż Arthur Clarke, a może właśnie dlatego, to rama jest dosyć niestampową lekturą, jest dobrym kandydatem na prezent dla, dla jakiegoś hmm, wielbiciela science fiction szczególnie dla jakichś młodych ludzi, którzy, um, którym by się przydało obcowanie z wysokowartościowymi jakościowymi materiałami źródłowymi, chociażby właśnie słownictwo, ale nie tylko, też dla pobudzania wyobraźni, stymulowania. Czemu nie? jest to dobry koncept, myślę. Um, tym bardziej, że tam mamy kilka atomików, jeżeli reszta atomików trzyma poziom, no to mamy sensowny materiał, sensowny i zdecydowanie potrafiający zaciekawić Zaciekawić byty, Aha. głodny umysł, w każdym ciekawe ciekawej świata. Czym bardziej ciekawe świata, tym bardziej Rama potrafi hmm. ową ciekawość zaspokajać, chociaż nie udziela odpowiedzi. Bynajmniej w pierwszym tonie. <śmiech> Ciągle mnie to bawi. Bynajmniej w pierwszym tonie wspominałem, że tej akcji prawie nie ma, w sensie takiej porywającej, emocjonującej. Mówię prawie, no to ciekawe, ciekawe jest pewna scena, która, no to, to też mnie zaskoczyło, dlatego, że generalnie, generalnie spotkanie z Ramą było powieścią spokojną, a tu nagle w pewnym momencie pojawiła się scena bardziej emocjonująca, tak, znikąd spadła na nas, wspomnienie, przewidzianie, scena, która potrafiła faktycznie wzbudzić pewne napięcie. Wow! Hmm. Um, mam tu na myśli scenę rozbrajania pewnej bomby. To jak będziesz, jeżeli będziesz zapoznawać się z fabułą, to, to rozpoznasz tę scenę z pewnością. Hmm. Scena rozbrajania bomby, tak, zdecydowanie. Wydawałoby się to przewidywalne, że ta scena będzie faktycznie mogła być emocjonująca, bo przecież wszędzie, gdzie występuje w jakichkolwiek filmach czy powieściach, to zwykle Zwykle tak bywa, ale jeżeli chodzi o Ramę, to udało się to tak wyinstenizować, zainscenizować, żeby to gdzieś tam trzymało napięcie. Do ostatniej chwili nie wiesz, jak się potoczy. Do ostatniej chwili równie prawdopodobnym może się wydać, że wszystko będzie dobrze, co że jednak nie będzie. Dobrze, tym bardziej biorąc pod uwagę, że Rama jest tak bardzo nieprzewidywalna, więc wcale by nie było dziwnym, żeby jednak hmm, to się potoczyło zupełnie nie po Hollywoodsku. Więc jest trzymanie pewne za emocje. W którymś momencie, w jednej, w którejś tam chwili, jest coś takiego, co ciekawe. Jako ciekawostka. Generalnie tego nie ma, ale jest smaczek, smaczek. Jest smaczek. Także myślę, że to będzie wszystko. Jeżeli chodzi o dzisiejszy rozdział Molium. Tak się zastanawiałem, czy, czy tak krótka zwięzła książeczka zaowocuję krótkim, zwięzłym rozdziałem, ale miło mi stwierdzić, że patrząc sobie na liczniczek dyktofonu, że nie, że jest sensowny rozdział, będzie to półtora godziny. A, to mnie cieszy. Dzisiaj nie będzie wiersza. Nie, nie przygotowałem dzisiaj żadnego wiersza do recytacji. Wyjątkowo przygotuję na później, na późniejsze rozdziały. Te wiersze wrócą. Nie zerwałem z tą tradycją. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to powiem Ci, że od pewnego czasu zwieńczam rozdziały Molium, recyzacją wierszy własnych z przeszłości, żeby sobie je poprzypominać, bo zatęskniłem do nich. Ja już od dawna wierszy nie piszę, ale, ale zatęskniłem do tego starego dorobku i wydaje mi się to takie na swój sposób warte przypomnienia urokliwe. Więc sobie je przypominam, wykorzystując Molium jako pretekst do tego, jeżeli go studujesz w poezji i interesuje Cię jakoś taka hmm, undergroundowa twórczość, to, um, to od pewnego czasu w molium rozdziały są zwieńczane recytacją takich wierszy. Ten nie będzie, ten nie będzie, ale następne już powinny. Okej, okay, więc hmm, hmm. pozostaje mi życzyć Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Hmm. Mówił Thomas Lee. Wszystkiego dobrego.